Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Policja ustala okoliczności strzelaniny w amerykańskim stanie Luizjana. Zginęło ośmioro dzieci, napastnik został zastrzelony. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa i relacji sojuszniczych. Jutro w Gdańsku polsko-francuski szczyt międzyrządowy. W stolicy oddano hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w stanie Louisiana w Stanach Zjednoczonych. Szef policji w miejscowości Shreveport poinformował, że tragedia miała podłoże rodzinne. Napastnik został później zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu.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 przez lokalną policję z miejscowości Shreveport o przejęcie śledztwa z Miami dla polskiego radia Jan Pachlowski. W Gdańsku jutro polsko-francuski szczyt międzyrządowy pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. W ubiegłym roku w Nancy podpisano umowę o współpracy między oboma państwami. W Gdańsku delegacje omówią zagadnienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności i atomu, a także sprawy geopolityczne. Ten szczyt to potwierdzenie dobrych relacji polsko-francuskich, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.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 Jutro będzie również obchodzony po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej ustanowiony w traktacie w Nancy. Dolny Śląsk, Wielkopolska i Ziemia Lubuska z alertem drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu lokalnie może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Służby monitorują sytuację i są w gotowości, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.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 Za godzinę w radiowej jedynce rozmowa z ocalału z warszawskiego getta Krystyną Budnicką, która opowiada o życiu przed wojną, życiu w getcie i ukrywaniu się w podziemnym bunkrze. Na Jasnej Górze spotkali się motocykliści z całej Polski w ramach 23. motocyklowego zlotu gwiaździstego. Na zlot dotarli członkowie różnych klubów, organizacji, a także osoby niezrzeszone.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszczowo na zachodzie i południu kraju, wysoko w górach, deszczy ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od zera na Suwalszczyźnie, około 5 stopni na Pomorzu, 7 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 9 w Wielkopolsce. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny siódmej. Sytuacja baryczna z godziny piętnastej. Północne akweny Bałtyku i południowa Szwecja znajdują się pod wpływem klina wyżowego znad Finlandii. Płytki niż 1011 hektopaskali znad zachodniej Polski pogłębia się. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6, miejscami 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, miejscami 5. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr północno-wschodni 6 do 7 w porywach 8 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami słaba. Deszcz i zamglenie. Wybrzeże środkowe, wiatr północno-wschodni 3 do 5, wzrastający na 5 do 6, miejscami 7 w porywach 8 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, później 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr wschodni do północno-wschodniego, 6 do 7 w porywach 8 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północny do północno-wschodniego, 5 do 6, miejscami 7 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody.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 Dziś po 21.00 w jedynce. Serdecznie zapraszam e. Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Już prawie 10 minut po 20.00. Przy muzyce o sporcie. Przed mikrofonem Rafał Bała zapraszam na drugą godzinę audycji przy Muzyce o Sporcie. W niej koszykówka, bo kilkanaście minut temu poznaliśmy Mistrzynię Polski. Będzie także o ruszających playoffach koszykarskiej Ligi NBA i o podsumowaniu łyżwiarskiego sezonu. Zapraszam. skręca się sezon tenisowy na ziemnej nawierzchni. Przypomnijmy 18 maja French Open Świątek w roli głównej, mamy nadzieję. Na razie Iga odpadła z turnieju w Stuttgarcie w ćwierćfinale, a teraz przygotowuje się do następnego turnieju w Madrycie. Dziś odbyło się losowanie drabinki. Iga zagra z reprezentantką Australii Darią Kasadkiną albo z kwalifikantką. W drugiej rundzie tego turnieju polska tenisistka jest rozstawiona z numerem czwartym. Wystąpi tam także Magda Inet. Rozpocznie zmagania w Madrycie od meczu z Amerykanką Ramy do Montgomery, natomiast Magdalena Frank od starcia z Czeszką Katariną Siniakową. Teraz koszykówka, bo kilkanaście minut temu zakończył się mecz finałowy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski i Pań. Politechnika Poznań grała z AZS-em umcs -em Lublin. Cóż tam się działo w czwartej kwarcie i remisy i prowadzenie to jednej, to drugiej drużyny, ale ostatecznie poznaliśmy Mistrza Polski, którym został AZS-UMCS Lubliny. Przenosimy się do Poznania, gdzie jest Dawid Cytrowski, który oglądał ten zacisk. Zamknięty mecz i podsumuję go teraz. To spotkanie numer cztery w hali Politechniki Poznańskiej było naprawdę emocjonujące i stojące na wysokim poziomie. Być może najlepsze było to spotkanie spośród tych wszystkich czterech meczów finałowych. Poznanianki od początku tej finałowej rywalizacji nie były faworytkami i sam fakt, że doprowadziły do tego czwartego meczu i tak jest myślę niespodzianką. I pierwsza połowa nie wskazywała na to, że będziemy mieli tu tak duże emocje. To Lublinianki pewnie rozpoczęły to dzisiejsze spotkanie. Po pierwszej kwarcie prowadziły 26 do 20 i w tych pierwszych minutach to szczególnie zawodniczka z numerem 95, Klaudia Wnorowska. Ona konsała tam poznańskie zawodniczki, szczególnie trójkami. Trzy celne rzuty za trzy w tej pierwszej kwarcie. No i stąd to sześciopunktowe prowadzenie drużyny podopiecznych trenera Karola Kowalewskiego. Wojciech Szawarski, opiekun drużyny z Poznania, mawia, że drużyna NA i Politechniki meczem może wygrywać obroną. W tej pierwszej połowie ta obrona nie była na najwyższym poziomie. Drugą kwartę Poznanianki także przegrały 13-16. do 16. No i wydawało się, że powoli losy tej finałowej rywalizacji będą rozstrzygnięte. A kiedy na początku trzeciej kwarty lublinianki wyszły na zdaje się 13-punktowe prowadzenie, to już chyba niewielu liczyło na to, że będą tutaj jeszcze emocje. Ale później jakąś niesamowitą akcję przeprowadziła Australijka Hanna Heng. Poznanianka najpierw. Pierw popracowała w defensywie. Przechwyciła piłkę, ruszyła do przodu. No i była sfaulowana przez rywalkę. Sędziowie orzekli, że był to faul niesportowy. Dwa rzuty wolne celnie wykonane przez Hank. Jeszcze posiadanie dla drużyny z Poznania. Po tym posiadaniu celny rzut za trzy. Hany Hank. Ile później wracająca do obrony Hamahank przechwytuje piłkę i trafia za trzy. Zrobił się remis w pewnym momencie i na nowo odżyły nadzieje poznańskich kibiców na to, że uda się tutaj doprowadzić do remisu w tej finałowej rywalizacji. Że będzie mecz numer pięć, że losy Mistrzostwa Polski będą decydowały się w Lublinie. Ta trzecia kwarta zresztą w wykonaniu podopiecznych Wojciecha Szawarskiego była znakomita. Zwycięstwo w tej trzeciej partii 28 do 19, ale czwarta kwarta już wyraźnie ze wskazaniem na lublinianki. Niestety sama końcówka o wszystkim decydowała. No i więcej cwaniactwa, pewnie też więcej doświadczenia. Ważne punkty pod koszem Markejszy Gatling. No i zwycięstwo lotto AZS-u, UMCS-u Lublin ostatecznie 82 do 77. I w całej serii do trzech wygranych lublinianki wygrały 3 do 1 to drugie w historii lubelskiego zespołu Mistrzostwo Polski, po tym zdobytym w 2023 roku. Poznań na złoto czeka od roku 1993, ale to i tak pierwszy medal dla ekipy z Poznania od 22 lat. Nikt na poznanianki nie stawiał, one doszły do finału. Dziś jednak zdobyły tylko srebro, bo złoto dla AZS-u Lublin. A mówił Dawid Cytrowski, któremu serdecznie dziękujemy, a zatem znamy już mistrzynie Polski w Koszykówce. Będziemy niedługo znali także w innych ligach Siatkówki czy piłki nożnej A później już wakacje i błękitne niebo Kiedy jestem sam Przyjaciele są daleko, daleko Ode mnie, ode mnie Gdy mam wreszcie czas dla siebie Kiedy sobie wspominam dawne dobre czasy Czuję się jakoś dziwnie Dzisiaj nas jest czarniejsza Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Gdzie są wszystkie dziewczę? Pamiętam, ile razy dla nich przegrałem Garnę zasługi I butelka zupełnie, zupełnie Już pusta, już pusta i do drzwi już dzisiaj nie zastuka Nie ma błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Oprócz błękitnego nieba Program pierwszy Polskiego Radia. A w tymże programie pierwszym, który wczoraj obchodził setną rocznicę urodzin, audycja przy muzyce o sporcie. W piątek w Warszawie odbyła się gala kryształowa Płoza, która podsumowała sezon 2025-2026 w polskim łyżwiarstwie szybkim. Na miejscu był Cezary Góriew, który rozmawiał z naszymi bohaterami. Natalia Maliszewska, przedstawicielka najlepszej drużyny podczas wielkich nagród kryształowa za to już tradycja. Natalia, ale rozpocznę od czegoś zupełnie innego. Wyglądasz fantastycznie, zjawiskowo. Trudno tutaj mówić o sporcie, to jak przygotowania do castingu w Hollywood albo do kariery piosenkarki. Bardzo mi miło. Jakby na pewno ze swojej kobiecej strony zawsze staram się wyglądać dobrze, a szczególnie w takich momentach, kiedy też pokazujemy się z tej takiej ludzkiej strony, tego jak lubimy wyglądać, jak wyglądamy w ogóle poza byciem stroju reprezentacyjnym. Także to jest niesamowity czas i ja bardzo doceniam, bo też lubię podglądać ludzi, ale też sama osobiście lubię po prostu gdzieś tam się tym pobawić i wydobyć z siebie tą kobiecość, o którą też troszeczkę walczyłam. Takie chwile jak dzisiaj, jak są te nagrody, jak spotkanie ze środowiskiem wiarskim, to pewnie dodaje Ci energii, no i zachęca Natalia, walczysz dalej. Tak, ja w ogóle nie wiem dlaczego i skąd to pytanie się wzięło o tym, że ja może myślę o tym, żeby skończyć trenować. Ale to nie od nas, nie, nie z radia. Ja właśnie nie wiem i ja dementuję te plotki w każdy możliwy sposób. Ja tego nie powiedziałam i nie będę tego mówić na razie. Jedziemy na następne cztery lata, jedziemy na następne czterolecie jedziemy dalej po marzenia, bo jeszcze to, o co walczę i o czym marzę, nie zostało spełnione. Tak, Natalia, Ty masz to coś. Ty się wdarłeś do czołówki światowej. Cudowna technika. Ta świadomość, co zrobiłeś dla shottreku w Polsce musi Cię napędzać. Zdecydowanie. Tutaj mówimy też o wieku. Ja jak rozmawiam z ludźmi, których na przykład dopiero poznaję lub nawet z mojego grona, też tak jakby są momenty, że ludzie nie dają mi tyle lat, ile mam, więc ja też jakby doceniam każdy taki komplement i to jest urocze, ale tak z perspektywy takiej jakby fizycznej też ja czuję, że moje ciało po prostu jeszcze bardzo dużo może i tą bazę, którą sobie gdzieś tam wyrobiłam, to przez ile lat bardzo ciężko też trenowałam, to pozwala mi też na kontynuację tego jeszcze. Ile ciało mi pozwoli, ja tyle też będę mogła z niego korzystać i je eksploatować. Powiedz, jak wygląda twoje życie, kiedy szukasz wytchnienia, bycia sama z sobą, co najbardziej lubisz robić? To chyba rzeczywiście zmienia się od tego, po jakim sezonie jestem, z jakimi emocjami kończę, jakim nastawieniem też kończę i aktualnie na ten moment to, w jaki sposób odpoczywam, to jest po prostu troszeczkę zamknięcie się w swoim normalnym życiu i świecie, spędzaniu czasu z najbliższymi, bo przez częste wyjazdy po prostu tego nie ma. I zajęcie się też takimi zwykłymi, ludzkimi rzeczami. No ja robię tak samo jak wszyscy. Teraz mamy okres też, w którym trzeba pójść do księgowej złożyć pity, tak? Trzeba ogarnąć urząd skarbowy, Trzeba pójść do urzędu, trzeba podpisać jakieś dokumenty, trzeba coś donieść, trzeba jakby zadbać o takie ludzkie rzeczy, zapełnić lodówkę, która jednak jest i funkcjonuje, a mnie przez to, że tak często nie ma, to ona stoi pusta. Więc są takie rzeczy, pojechać na zakupy, spędzić czas z rodziną, nie wiem, nawet możliwość po prostu posiedzieć u taty na kawie i nie myśleć o tym, że albo zaraz muszę uciekać, bo lecę na drugi trening, albo że przepraszam, ale muszę się pakować. Więc ja mówię o takich naprawdę przyjemnych rzeczach, które mnie bardzo cieszą. Muszę wyczyścić ekspres do kawy, to jest też nie że ja mogę to zrobić i nie muszę albo kogoś prosić, bo gdzieś tam to już zalega mi gdzieś tam w planach. A co dla przyjemności, co najbardziej lubisz to być. Otaczać się tymi moimi najbliższymi ludźmi. Bardzo prosta rzecz. To, że cieszę się, kiedy spędzam z nimi czas, bo oni widzą mnie w zupełnie inny sposób. W sposób, który ja bardzo często zapominam i doceniam każde ich takie szczere słowo, bo jest to bardzo pomocne w takich trudnych momentach czasami, kiedy ja zapominam o tym, że okej, okay, może na igrzyskach mi nie poszło, ale wróciłam ze z pięknymi Wspomnieniami, o których oni chcą słyszeć, i oni chcą, żebym opowiadała o tych wspomnieniach, o tym, jak się czułam. Oni to chcą słyszeć, więc to, że oni pozwalają mi być sobą w tych momentach i to, że oni korzystają też z tego, ale też właśnie rozmawiają ze mną w ten sposób, jest niesamowite. I to są właśnie te momenty, które dla przyjemności chyba robię aktualnie. Bodymistrz Emerynej, dużo się w Twoim życiu zmieniło. Wicemistrz Olimpijski, wielka popularność, ale ciągle uśmiech i duża skromność. Tak jest, ale nie mogę powiedzieć, że dużo się zmieniło. No, okej, okay, trochę więcej tytułów, ale w samym życiu nic się nie zmieniło, dalej po prostu trenuję i sportowe życie. W Tobie jest taka wielka siła, żeby zdobyć złoty medal podczas każdej z imprez. Są to Twoje największe marzenia? Tak, nie ma różnicy jaka impreza. Naprawdę zawsze chcę mieć tylko złoto. Mam tak w głowie na przykład albo srebro, brąz Igrzysk Olimpijskich albo złoto mistrza świata. Dla siebie w głowie wybrał złoto mistrza świata, bo jestem pierwszym na świecie. A powiedz jak to wygląda w Twoim życiu prywatnym. Oczywiście wiem, że masz dziewczynę, jesteś szczęśliwym chłopakiem, ale jest rozłąka jednak też pewnie cierpisz, że nie możesz najbliższych mieć blisko siebie. Tak, bardzo chciał, żeby oni też cieszyli razem ze mną, nie tylko przez telefon, jak dzwonię do nich, a w ogóle razem na żywo. Rozmawiam z rodzicami, chcemy zrobić wizy, zobaczymy, bo teraz naprawdę są ciężkie te warunki. Zobaczymy, jak się uda, to było super, bo jeszcze bardziej szczęśliwy. Niebawem kolejny sezon. Czesław Lang jest niezastąpiony, jeśli chodzi o sprawianie niespodzianek. Dostałeś cudowny sprzęt. To poważna będzie rywalizacja. Przecież wielu świetnych łóżwiarzy szybkich próbowało swoich sił w wyścigach na nawet legendarny Eric Hayden. Nie ma różnicy jakiej rangi ten zawody zawsze traktuję ich na poważnie i w Norwerze też to no na pewno nie mówię, że takich o proturze. na razie po prostu tutaj jakieś wyścigi spróbować pojeździć po prostu, żeby zawsze mieć ten zawodowy na świecie głowy. Mamy za długą przerwę pomiędzy sezonami i bardzo chciałbym dlatego wystartować w trakcie letniego przygotowania, żeby to po prostu było jeszcze lepiej zacząć, Łatwiej mi byłoby zacząć kolejny leżwiarski sezon. Po igrzyskach coś się zmieniło, planujesz jakąś przeprowadzkę, mieć taką oazę. Jakie masz plany? Na razie zostaję w Tomaszowie, bo wszyscy mieszkają tam. Trener, drużyna, dziewczyna też blisko. nie mieszka to w Tomaszowie, to w Łodzi, bo w Łodzi stoduje, w Tomaszowie rodziną nie mieszka. Nic nie chce się zmieniać. Władek jeszcze raz gratuluję. Piękny sezon, no i piękne wyróżnienie. Kryształowa poza. Tak jest, naprawdę super sezon, ale zrobimy jeszcze lepiej. when you got hot W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce o sporcie, a na parkietach NBA rozpoczęła się walka o mistrzostwo. Za nami inauguracyjne mecze pierwszej rundy playoff. W trakcie trwania naszej audycji odbywa się też spotkanie Boston Celtics z Philadelphia, ale nasz korespondent za oceanem, Jan Pachlowski, pewnie ze szczególną uwagą spoglądał na Nowy Jork, gdzie walczyła drużyna jednego Polaka w NBA, czyli Jeremiego Sochana. Wita Janku. Przypominam Państwu, że gra tutaj toczy się do czterech wygranych play-offach Ligi NBA, i rzeczywiście my z perspektywy Polski, patrząc na Ligę NBA, patrzymy na Nowy Jork i na te miasta, gdzie właśnie niksi będą rywalizować, bo to jest jeden z zespołów, który może odegrać kluczową rolę w tegorocznych play-offach i nawet notowane, przypomnę, bo trzecia to jest drużyna sezonu zasadniczego, do tych zespołów, który może zagrać się w samym finale, przynajmniej w finale konferencji. Zobaczymy, jak będzie. Niestety tym razem oglądając to spotkanie nie mogłem usłyszeć tutaj nazwiska naszego koszykarza. Nix pokonali Atlanta Hawks 113 do 102. Objęli prowadzenie w serii 1 do 0. Polak niestety nie dostał szansy gry od trenera Majka Browna. Tutaj też trzeba szczerze jednak podejść do występu Polaka w playoffach w taki sposób, tych ewentualnych występów, tak trzeba powiedzieć, że na parkiecie pojawiać się on będzie raczej tylko wtedy, gdy wynik po będzie rozstrzygnięty i aby też odciążyć graczy pierwsze piątki, bo w tej chwili, jak podkreśla trener Mike Brown, Jeremy Sochan nie znajduje się w tej stałej rotacji zespołu NX. Przypomnę, NIX na początek tych playoffów wygrywają z Atlantą 113 do 102 i obejmują prowadzenie. Patrzymy, bo dzisiaj kolejne cztery spotkania w pierwszej rundzie playoff z Ligi NBA i trwa spotkanie w Bostonie. Tutaj faworyci Celtics prowadzą w tej chwili z Filadelfią 64 do 46, a w przypadku tego, co już za nami, to bardzo ciekawa jest rywalizacja w parze Los Angeles Houston Rackets. Tu też dochodzi do takiego ciekawego starcia dwóch gwiazdorskich weteranów, bo Lebrana Jamesa i Kevina Durant, a Lebrant James oczywiście jeziorowcy, Kevin Durant to rakiety, choć ten drugi w ostatniej chwili przed tym sobotnim meczem został wycofany ze składu. 41-letni James Poprowadził jeziorowców do zwycięstwa 107,98 i tutaj też doczekaliśmy się kolejnej historycznej rzeczy. Zresztą James bije tych rekordów na potęgę, bo warto tutaj podkreślić, że on to 19 punktów i 13 zbirek Niby takie double double zwykłe, jak na tego koszykarza, ale. Y y to jest też ważne, bo James został najstarszym zawodnikiem w historii NBA, który zanotował double-double złożone właśnie z punktów i asyst w fazie playoffów. Lebron James ma 47. Posłuchajmy, co powiedział po wygranym meczu w playoffach. Zagraliśmy dobre spotkanie, mieliśmy skuteczny plan, mamy teraz ubytki w składzie, nie ma m.in. Luki Donchicza. najważniejsze, że jesteśmy kolektywną grupą, mamy wybór i nie straciliśmy naszej siły, pomimo osłabienia. Patrzymy jeszcze na inne wyniki. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves 116 do 105, a Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptor 126 do 113. Dzisiaj, przypomnę, trwa jedno spotkanie i potem trzy kolejne pierwszej rundy playoffs. Ale nie samą koszykówką żyją Stany Zjednoczone, bo przecież za niecałe dwa miesiące za oceanem piłkarskie Mistrzostwa Świata wciąż nie do końca wiadomo, czy zagra w nich Iran, chociaż pewne swego jest szef FIFA Gianni Infantino, który stara się rozwiewać w tej sprawie wątpliwości, Janko. To jest ciekawe, bo po pierwsze ta sytuacja może się zmieniać jak w kalejdoskopie i nie wiemy jeszcze jak wszystko się tutaj rozegra, bo to zależy od tych rozmów bardzo dużo pokojowych pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Do tych najbliższych ma dojść najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Natomiast tutaj Gianni Infantino mówiąc ze swojej strony, ze strony FIFA zapewnia, że Iran przyjedzie na trzy mecze do Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy zresztą szefa FIFA.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 Mówił Gianni Infantiny i to stoi trochę z sprzecznością ze stanowiskiem Iranu, bo władze tego kraju, zarówno te polityczne, jak i piłkarskie potwierdzają, że w obecnej sytuacji nie wyobrażają sobie występu swojej reprezentacji w Stanach Zjednoczonych, która ma rozegrać trzy mecze w w Los Angeles, a jedno wsiad. Tutaj mówimy oczywiście o spotkaniach grupowych. A mówił Jan Pachlowski, będziemy tę sytuację monitorować oczywiście. Dziękujemy Ci serdecznie. A teraz Sylwia Urban zabiera nas na rajdowe trasy, gdzie trwają Mistrzostwa Europy. W ubiegłym roku było miejsce 13 i ponad 5 minut straty do zwycięzców, a teraz ósma pozycja i tylko minuta 14 sekund do najszybszych. Mowa o Mistrzach Polski Jakubie Matulce i Damianie Sytym i ich wyniku w rajdzie Sierra Morena, pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Polska załoga Kody Fabi-RS Rally 2 ma za sobą udane zawody i na pewno ósme miejsce pokazuje postęp, co podkreśla Kuba Matulka. To był nas naprawdę dobry weekend. Jestem bardzo zadowolony z tempa jakie prezentowaliśmy. I Jestem naprawdę bardzo optymistycznie nastawiony do kolejnych startów w tym roku. Chciałbym bardzo podziękować zespołowi, Damianowi, partnerom i kibicom. Naprawdę czuliśmy tutaj wielkie wsparcie. Nic, teraz chwila odpoczynku i będziemy przygotowywać się do, do kolejnej rundy Mistrzostw Europy, którą będzie rajd Szwecji na szutrze. Niestety raj Sierra Morena nie był udany dla obrońców tytułu Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy wczoraj na trzecim odcinku specjalnym uderzyli w barierę ochronną i mocno uszkodzili. Swoją Skodę Fabię RS Rally 2. Dziś ponownie pojawili się na trasie i chcieli zdobyć punkty za tak zwanego Power Stage'a. Ostatecznie cel osiągnęli, ale tylko w postaci dwóch punktów za czwarte miejsce. Marczyk jest niepocieszony. Dzisiaj jedyne, o co mogliśmy zawalczyć, to punkty na Power Stage'u. Dwa punkty, które z jednej strony. Mam nadzieję, że nam się nie przydadzą w tegorocznych mistrzostwach Europy, bo mam nadzieję, że to był właśnie nasz najgorszy wynik. Natomiast z drugiej strony zawsze warto było walczyć, walczyć do samego końca dobrze, że dzisiaj trochę tej pewności wróciło. Sezon się dopiero rozkręca. Wracamy w Szwecji na drugiej rundzie Mistrzostw Europy, także trzymajcie za nas mocno kciuki, ponieważ musimy pojechać czyste, dobre i szybkie rajdy. Rajd Sierra Morena wygrał Hiszpan Jose Antonio Suarez z ponad 20-sekundową przewagą nad swoim rodakiem Iwanem Aresem i Finem Temu Suninenem. Suarez i Suninen jechali z kodami Fabia RS Rally 2, zaś Ares w Toyocie GR Yaris. Rajd Szwecji odbędzie się w drugiej połowie maja. Wiosna już w pełni, słoneczko, piękna pogoda No i warto wyjść na rower, chociaż kolarzy ci zawodowi To już od kilku ładnych tygodni rywalizują w różnych częściach świata Teraz ważne wyścigi w Europie, w związku z tym w naszym studiu Andrzej Grabowski Witam Cię Dobry serdecznie. Wieczór. No i co? I możemy się cieszyć chyba z początku rywalizacji w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej Jeśli chodzi o Kasier, ten początek był taki zmienny, bo z jednej strony kilka bardzo ładnych występów na początku sezonu Bo to między innymi wyścig w Belgii, omlop, chetni zblad potem Stradę Biankę, gdzie właściwie o włos przegrała z Elis Szebey ze Szwajcarką, ale potem ta pamiętna już kraksara Mediolan Sanremo, gdzie Kasia dość mocno uderzyła na zjeździe stąd kilkutygodniowa przerwa, ale Kasia wróciła na Amstel Gold Race, jeden z jej ulubionych wyścigów podjazdem Kauber, o którym mówi się, że to taki podjazd pod Kasię skrojony. I Kasia rzeczywiście dzisiaj ścigała się bardzo, bardzo ładnie, tylko był jeden problem. Odjechała hiszpanka Paula Blasi, a, y, tak to ostatnio bywa w tym żeńskim kolarstwie, że, y, że nie zawsze jest wola współpracy między tymi najmocniejszymi zawodniczkami, a nie zawsze też mają jakąś pomocniczkę do pomocy, więc Paula Blasi odjechała i dość wyraźnie odjechała już tutaj rywalki nie były w stanie wskurać nic, ale to, co jest bardzo, bardzo pozytywne, to inteligentna jazda Kasi wiadomej, taka czujna, wyważona, bez y, takich szaleńczych ataków, a w odpowiednim momencie idealnie podłączająca się pod y, wybitną Holland Academy Follering. Zresztą Kasia pojechała bardzo mądrze taktycznie, co jej się często, nie, nie zawsze zdarzało, bo często właśnie jeździła tak dość, dość ekscentrycznie, można powiedzieć. Tutaj wyczekała Follering, dała jej poprowadzić, no i w końcówce o włos Follering wyprzedziła i zajęła Pam Gold Race drugie miejsca. To opinia o tej końcówce trenera Wasława Skarula. Sam fakt, że nie wiadomo po tym finiszu okazała się lepsza od Demi Volering. To jest myślę, że bardzo dobra prognoza przed kolejnymi wyścigami. Myślę, że ma dla naszej zawodniczki niesamowite psychologiczne znaczenie. A Wam Stelgoldra wśród mężczyzn. Dzisiaj nie było wybitnego słoweńca Tadeja Pogaczara. On odpoczywa po tych trudach pierwszej części sezonu, sezonu, a przecież przed nim jeszcze kilka innych ciekawych startów. Wygrał więc Bel Kremko pulco żadnym zaskoczeniem nie jest. Po ciekawej końcówce pokonał Duńczyka Matiasa Szielmoze. 98 Filip Maciejuk bardzo aktywnie jechał. Ostatnio specjalizuje się w różnych ucieczkach i ten występ znów, jeśli chodzi o Maciejuka, dokładnie taki, jakiego można było się spodziewać. Wspomniałeś o Kasi niewiadomej, a tutaj też rodzinna sprawa, bo wraca do ścigania po wielu latach i mąż. Taylor Finney, zawodnik znakomity, mistrz świata na torze w przyszłości. I też zawodnik, który wygrywał na Tour de Pologne między innymi. Wraca z myślą o startach torowych, startach na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, bo na Igrzyskach w 1984 w Los Angeles medale zdobywał i jego tata i jego mama, więc start bardzo symboliczny by był, A jeśli mówimy o Taylorze Fineju, nie możemy nie przypomnieć sobie tego, co było kilkanaście lat temu, 2013 rok i zwycięstwo w Katowicach Taylora Fineja. Kiedy już wszyscy jechali razem, zaatakował Amerykanin Taylor Fine i on w tej chwili ma 16 sekund przewagi nad peletonem a mety już niespełna 3 km lewą stroną, tuż przy żółtych barierkach pędzi Amerykanin, nawet nie spojrzy gdzieś w lewo czy w prawo, nawet się nie odwróci, nawet głowy nie schowa gdzieś między kolana, by zobaczyć jaką przewagę ma nad peletonem Jeszcze fini jest na czele, fantastycznie jedzie 23 lata chyba wygra, chyba wygra, ale jeszcze, jeszcze trzyma na czele ostatnie metry i zaraz go zobaczymy i wygra, i wygra i Taylor Finney jest pierwszy, jest pierwszy w wielkim stylu. 13 lat temu Tomasz Zimów, Włodzimierz Rezner i Taylor Finney właśnie, a Taylora podobno zainspirowała właśnie Kasia Niewiadoma do powrotu na szosy. Tylko jeszcze jedno nazwisko z tego tygodnia warto zapamiętać i wyścig w Galicji, Gran Camino i Patryk goszczurny, nasz dwudziestolatek z Kalisza, który bardzo, bardzo ładnie jechał, spisywał się i świetnie w czasówkach, i w etapach górskich, i w sprinterskich końcówkach, także rośnie nam naprawdę duży talent. Duży talent, zapamiętajmy to nazwisko i też pamiętajmy o Igrzyskach 2028, tam Katarzyna wiadoma będzie walczyła o medal dla Polski, a Taylor Finney o medal dla Stanów Zjednoczonych być może. Zobaczymy. Andrzej Grabowski, dziękuję. dziękuję. Ci serdecznie. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Krzysztof Sagan w roli realizatora, Andrzej Grabowski w roli wydawcy, ale też naszego kolarskiego eksperta i Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Nikt mnie nie uprzedzał, nie wstrzegał, jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę. Nie znajdę odpowiedzi, mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i lecisz. Tylko raz powiedz, tak zacznie się porządek. i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać Oznacza, oznacza dać, złapać się pierwszy, A wszystko co wiem do dzisiaj Że na początku i na końcu Jest cisza Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Naprzód opatrzność zesłała wezbranie Wisły, co dało powód do publicznego koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyką i deklamacją. Następnie w szeregu prelegentów na osady rolne wystąpił jeden krakowianin, nadzieja partii arystokratycznej, na którego odczyt wybrało się najlepsze towarzystwo. Potem Szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie nieduże składki, ale za to ogromny ruch w salonach. Odbył się nawet w domu hrabiny teatr amatorski, na którym odegrano dwie sztuki w języku francuskim i jedną w angielskim. We wszystkich tych filantropijnych zajęciach panna Izabela przyjmowała czynny udział. Bywała na koncertach, zajmowała się wręczeniem bukietu uczonemu krakowianinowi, występowała w żywym obrazie w roli anioła litości i grała w sztuce miseta Nie igra się z miłością. Panowie Niwiński, Malbork, Rydzewski i Pieczarkowski prawie zasypali ją bukietami, a pan Szastalski zwierzył się kilku damom, że prawdopodobnie w tym jeszcze roku będzie musiał odebrać sobie życie. Gdy rozeszła się wieść o zamierzonym samobójstwie, pan Szastalski stał się bohaterem Rautów, a panna Izabela zyskała przydomek okrutnej. Kiedy panowie powymykali się na wista, wówczas damy pewnego wieku miały największą przyjemność w tym, ażeby za pomocą dowcipnych manewrów zbliżyć pannę Izabelę z Szastalskim. Z nieopisanym współczuciem przypatrywały się przez lornetki cierpieniom młodego człowieka, Prawie starczyło im to za koncert. Gniewały się tylko na pannę Izabelę, widząc, że ona rozumie swoje uprzywilejowane stanowisko, a każdym ruchem i spojrzeniem zdaje się mówić – patrzcie, to mnie on kocha, przeze mnie jest nieszczęśliwy. Wokulski znajdował się niekiedy w tych towarzystwach, widział lornetki dam skierowane na Szastalskiego i pannę Izabelę, nawet słyszał uwagi, które brzęczały mu około uszu jak osy. Ale nic nie rozumiał. Nim wreszcie nikt się nie zajmował, odkąd dowiedziano się, że jest poważnym konkurentem. Nieszczęśliwa miłość budzi daleko więcej interesu, szepnęła raz panna Rzeżuchowska do pani Wąsowskiej. Kto wie, gdzie tu naprawdę jest miłość nieszczęśliwa, a nawet tragiczna, odpowiedziała pani Wąsowska patrząc na Wokulskiego. W kwadrans później panna Rzeszuchowska kazała przedstawić sobie Wokulskiego, a w ciągu następnego kwadransa zawiadomiła go, spuszczając przy tym oczy, że jej zdaniem najpiękniejszą rolą kobiety jest pielęgnować ranione serca, które cierpią w milczeniu. Pewnego dnia przy końcu marca Wokulski, przyszedłszy do panny Izabeli, zastał ją w doskonałym humorze. – Wyborna wiadomość – zawołała, witając się z nim niezwykle gorąco. – Czy wie pan, że przyjechał ten znakomity skrzypek Molinari? – Molinari? – powtórzył Wokulski. – Ach tak, widziałem go w Paryżu. – Tak pan chłodno o nim mówi? – zdziwiła się panna Izabela. – Czyby jego gra nie podobała się panu? – Przyznam się pani, że nawet nie uważałem, jak on gra. – A to niepodobna. – To chyba nie słyszał go pan. Pan Szastalski, no, on zawsze przesadza, powiedział, że tylko słuchając Molinarego mógłby umrzeć bez żalu. Pani Wywrotnicka jest nim zachwycona, a pani Rzeżuchowska ma zamiar wydać dla niego raut O ile mi się zdaje, jest to dosyć mierny skrzypek. Ależ panie, pan Rydzewski i pan Pieczarkowski mieli sposobność widzieć jego album, złożone z samych recenzji. Pan Pieczarkowski mówi, że Molinaremu ofiarowali to jego wielbiciele. Otóż wszyscy europejscy recenzenci nazywają go genialnym. Wokulski potrząsnął głową. No, widziałem go w sali, gdzie najdroższe miejsce kosztowało dwa franki. A to niepodobna. To, to chyba nie on. On dostał order od Ojca Świętego, od Szacha Perskiego. Ma tytuł. Miernych skrzypków nie spotykają takie odznaczenia. Wokulski z podziwem przypatrywał się zarumienionej twarzy i błyszczącym oczom panny Izabeli. Były to tak silne argumenta, że zwątpił we własną pamięć i odparł. No, może być. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji...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 Będą wspomnienia i anegdoty. I będą przeboje i będzie sporo muzyki. Zapraszamy Państwa na zbiór w najbliższy piątek po godzinie 18. Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 no, pauza.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 Orange.pl ukośnik Mega Misja do 28 kwietnia. To działam. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców pod mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Cały czas spore utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 10, gdzie w pobliżu węzła Bydgoszcz-Zachód na kilometrze 257 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Trasa jest tam częściowo zablokowana. Na miejscu ruchem kierują służby. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim lub Wielkopolskim i Dolnośląskim, ale także częściowo w województwach śląskim i małopolskim. Miejscami uwaga na bardzo intensywne opady deszczu. Mm, tak jest chociażby w pobliżu Środy Śląskiej, Trzebnicy, Żmigrodu i Leszna, a także Kostrzyna nad Odrą, Cybinki, Krosna Odrzańskiego i Świebodzina. Autostrada A2 w pobliżu granicy państwa w Świecku nadal jest zakorkowana na jest nie w kierunku Berlina. Podobnie a na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic, w stronę Drezna. Wieczorne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza przed Warszawą od strony Płońska, a zatem na drodze krajowej nr 7, podobnie na krajowej 61. pomiędzy Zegrzem a Legionowym, na fragmencie remontowanym, a także na drodze krajowej 79. pomiędzy Piasecznem a Warszawą, zwłaszcza w kierunku stolicy Warszawy, w kierunku centrum Warszawy. 22 500 13 11 11 to numer do radii kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści i ostrzeżenia z tras od państwa.